RealPolish.pl Your Polish Language Online Resource Witam, słuchacie podcastu RealPolish.pl Dzisiaj zapraszam na podcast pod tytułem Polski jest taki trudny Witam za mikrofonem Piotr To jest podcast Real Polish I jest to miejsce Gdzie możecie uczyć się ze mną Języka polskiego Moi drodzy, moi kochani Za mną dużo pracy Ale cieszę się, że Mogę w końcu z wami podzielić się Moją pracą Moimi historykami. W końcu Udało mi się nagrać i dokończyć 100 historyjek, 100 krótkich historyjek po polsku. Wszystkie oczywiście z pytaniami i odpowiedziami. To było mnóstwo pracy. Wyobraźcie sobie, że każda historyjka ma około 15 minut. 100 razy 15 minut. To razem 1500 minut historyjek. Cieszę się, że wszystko już gotowe, że wszystko już nagrane i możecie słuchać historyjek. Dzisiaj zapraszam Was na ostatnią ze wszystkich historyjek. Będzie to setna historyjka. Wszyscy, którzy do tej pory nie znają moich historyjek, będą mogli posłuchać jednej historyjki z pytaniami i odpowiedziami. I zobaczycie, czy taka metoda nauki podoba Wam się. Mam nadzieję, że tak. Dla mnie ta metoda jest bardzo, bardzo skuteczna. Bardzo ją lubię. I właśnie w ten sposób uczę się teraz hiszpańskiego. Zapraszam Was również na krótki filmik, na krótkie wideo, gdzie możecie zobaczyć, jak nagrywałem historyjki, jak pisałem historyjki, takie wideo od kuchni Jeśli macie chęć zobaczyć Zapraszam was Bardzo, bardzo serdecznie Obejrzyjcie jak to wszystko wyglądało A teraz Zapraszam was już Bardzo serdecznie Na setną historyjkę Na historyjkę Z pytaniami i Odpowiedziami Aha, i jeszcze jedna sprawa, zanim zaczniemy słuchać historyjki. Wszyscy, którzy kupili kiedyś 70 historyjek, mój program 70 historyjek, czekajcie na e-mail ode mnie. Wyślę do Was e-mail z linkiem do upgrade'u do 100 historyjek. Także czekajcie na mój e-mail, a gdybyście nie dostawali ode mnie informacji, proszę piszcie do mnie. Wszyscy, którzy macie 70 historyjek, piszcie do mnie maile, jeśli chcecie mieć 100 historyjek. A ci, którzy nie kupili jeszcze y, historyjek, nie martwcie się, bo teraz jest świetna okazja, bo przez dwa tygodnie 100 historyjek będzie w cenie 70 historyjek. Więc będziecie mogli... Kupić sobie i mieć od razu 100 historyjek w tej samej cenie jak kiedyś było 70 historyjek. Później cena troszkę wzrośnie, ale myślę, że wartość tych historyjek, wartość tego programu jest naprawdę dużo, dużo wyższa niż jego cena. Zawsze Ci, którzy mają już historyki, dostają bezpłatne upgrade'y, dostają bezpłatne poprawki. Zatem myślę, że warto. Okej, okay, świetnie. W takim razie posłuchajcie ostatniej setnej historyki. Cześć, witam cię bardzo serdecznie. Tym razem opowiem historyjkę o Kate, która chciała nauczyć się języka polskiego. Zapraszam na historyjkę pod tytułem Polski jest taki trudny. Janek zapytał Kate, jak było na lekcji polskiego. Kate odpowiedziała, że było okropnie. Ona nie rozumiała, co mówił nauczyciel. Nauczyciel mówił bardzo szybko. Na koniec lekcji nauczyciel zapytał, czy ktoś ma jakieś pytania. Kate wstała i powiedziała, ja nie rozumiem, o czym pan mówił. Nie martw się, powiedział nauczyciel. Możesz powtórzyć ten kurs w następnym roku. Kate nie chciała powtarzać kursu. Ona dostała podręcznik do nauki polskiego. Litery były bardzo małe, a na każdej stronie było mnóstwo nowych słów. Kate rozbolała głowa. Jak można nauczyć się tego języka? Język polski jest taki trudny, pomyślała Kate. Świetnie, to była historyjka o Kate, która chodziła na kurs języka polskiego. Teraz opowiem jeszcze raz tę historyjkę, ale tak jakbym to ja był Kate. Posłuchaj jeszcze raz historyjki. Janek zapytał mnie, jak było na lekcji polskiego. Odpowiedziałam, że było okropnie. Nie rozumiałam, co mówi nauczyciel. Nauczyciel mówił bardzo szybko. Na koniec lekcji nauczyciel zapytał, czy ktoś ma jakieś pytania. Wstałam i powiedziałam, ja nie rozumiem, o czym pan mówił. Nie martw się, powiedział nauczyciel. Możesz powtórzyć ten kurs w następnym roku. Nie chciałam powtarzać kursu. Dostałam podręcznik do nauki polskiego, Litery były bardzo małe, a na każdej stronie było mnóstwo nowych słów. Rozbolała mnie głowa. Jak można nauczyć się tego języka? Język polski jest taki trudny, pomyślałam. Świetnie, teraz zapraszam na pytania i odpowiedzi. Jeszcze raz opowiem historyjkę o Kate, ale tym razem po każdym zdaniu będę zadawał kilka pytań. Twoim zadaniem jest odpowiadać jak najszybciej na pytania. Jesteś gotowy? Zaczynajmy! Janek zapytał Kate, jak było na lekcji polskiego. Czy Janek zapytał Kate, jak było na lekcji polskiego? Tak, on zapytał Kate, jak było na lekcji polskiego. Kogo Janek zapytał, jak było na lekcji polskiego? Kate. On zapytał Kate, jak było na lekcji polskiego. O co on zapytał Kate? Czy on zapytał ją, która jest godzina? Nie. On nie zapytał jej, która jest godzina, tylko, jak było na lekcji polskiego. Kto zapytał Kate, jak było na lekcji polskiego? Janek. On ją zapytał, jak było na lekcji polskiego. Kate odpowiedziała, że było okropnie. Czy Kate odpowiedziała, że było okropnie? Tak, ona odpowiedziała, że było okropnie. Czy ona odpowiedziała, że było wspaniale? Nie, ona nie powiedziała, że było wspaniale. Wręcz przeciwnie, ona powiedziała, że było okropnie. Jak było na lekcji polskiego? Wspaniale czy okropnie? Okropnie. Na lekcji było okropnie, a nie wspaniale. Ona nie rozumiała, co mówił nauczyciel. Czy Kate rozumiała, co mówił nauczyciel? Nie, ona nie rozumiała, co mówił nauczyciel. Czego ona nie rozumiała? Co mówił nauczyciel? ona nie rozumiała, co mówił nauczyciel. Czy Kate rozumiała, co mówił nauczyciel? Nie. Ona nie rozumiała, co mówił nauczyciel. Kto nie rozumiał, co mówił nauczyciel? Kate. Ona nie rozumiała, co mówił nauczyciel. Nauczyciel mówił bardzo szybko. Czy nauczyciel mówił bardzo szybko? Tak. Nauczyciel mówił bardzo szybko. Jak mówił nauczyciel? Szybko czy wolno? Szybko. Nauczyciel mówił bardzo szybko, a nie wolno. Kto mówił szybko? Czy Kate mówiła bardzo szybko? Nie, to nie Kate mówiła bardzo szybko. To nauczyciel mówił bardzo szybko. Czy nauczyciel bardzo szybko chodził? Nie, on nie chodził bardzo szybko. On mówił bardzo szybko. Na koniec lekcji nauczyciel zapytał, czy ktoś ma jakieś pytania. Czy na koniec lekcji nauczyciel zapytał, czy ktoś ma jakieś pytania? Tak. On na koniec lekcji zapytał, czy ktoś ma jakieś pytania. O co? Zapytał nauczyciel. Czy ktoś ma jakieś pytania? On zapytał, czy ktoś ma jakieś pytania. Czy on zapytał o to na początku lekcji, czy na końcu lekcji? Na końcu lekcji on zapytał o to na koniec lekcji, a nie na początku. Co zrobił nauczyciel na koniec lekcji? Zapytał, czy ktoś ma jakieś pytania. On zapytał, czy ktoś ma jakieś pytania. Kate wstała i powiedziała, Ja nie rozumiem, o czym pan mówił. Czy Kate rozumiała, co mówił nauczyciel? Nie, ona nie rozumiała, co mówił nauczyciel. Ona powiedziała, Ja nie rozumiem, o czym pan mówi. Kto nie rozumiał, o czym mówił nauczyciel? Kate. Ona nie rozumiała, o czym mówił nauczyciel. Kto wstał i powiedział, ja nie rozumiem, o czym pan mówi? Kate. Ona wstała i powiedziała, ja nie rozumiem, o czym pan mówił. Czy Kate powiedziała, że nie rozumie, o czym mówił nauczyciel? Tak. Ona wstała i powiedziała, że nie rozumie, o czym mówił nauczyciel. Nie martw się, powiedział nauczyciel, możesz powtórzyć ten kurs w następnym roku. Czy nauczyciel powiedział do Kate, żeby nie martwiła się? Tak, on powiedział do niej, żeby nie martwiła się. Czy on powiedział do niej, że może powtórzyć kurs polskiego w następnym roku? Tak, on powiedział do Kate, że może powtórzyć kurs polskiego. W następnym roku. Czy Kate może powtórzyć kurs w następnym roku? Tak, ona może powtórzyć kurs w następnym roku. Kto powiedział, że Kate może powtórzyć kurs? Nauczyciel. Nauczyciel powiedział, że Kate może powtórzyć kurs. Co może powtórzyć Kate? Kurs polskiego. Ona może powtórzyć kurs polskiego. Kate nie chciała powtarzać kursu. Czy Kate chciała powtarzać kurs? Nie, ona nie chciała powtarzać kursu. Czego ona nie chciała powtarzać? Kursu. Ona nie chciała powtarzać kursu. Czy ona chciała chodzić na kurs jeszcze raz? Nie, ona nie chciała powtarzać kursu. Czyli ona nie chciała chodzić na kurs jeszcze raz. Powtarzać coś, to znaczy robić coś jeszcze raz. Kto nie chciał powtarzać kursu? Kate. Ona nie chciała powtarzać kursu. Ona dostała podręcznik do nauki polskiego. Czy Kate dostała podręcznik do nauki polskiego? Tak, ona dostała podręcznik do nauki polskiego. Czy ona dostała książkę do nauki polskiego? Tak, ona dostała podręcznik do nauki polskiego, czyli książkę do nauki polskiego. Podręcznik to inaczej mówiąc książka do nauki czegoś. Co ona dostała? Podręcznik do nauki polskiego. Ona dostała podręcznik do nauki polskiego. Kto dostał podręcznik do nauki polskiego? Kate, ona dostała podręcznik do nauki polskiego Litery były bardzo małe, a na każdej stronie było mnóstwo nowych słów Czy litery w podręczniku były bardzo małe? Tak, litery w podręczniku były bardzo małe Jakie były litery? Duże czy małe? Bardzo małe, litery były bardzo małe, a nie duże czy na każdej stronie było mnóstwo nowych słów? Tak, na każdej stronie było mnóstwo nowych słów. Czy na każdej stronie było tylko kilka nowych słów? Nie, nie tylko kilka. Było mnóstwo, czyli bardzo dużo nowych słów, a nie tylko kilka. Kate rozbolała głowa. Czy Kate rozbolała głowa? Tak, Ją rozbolała głowa. Kogo rozbolała głowa? Kate. Ją rozbolała głowa. Czy ją rozbolała noga? Nie, nie noga. Ją rozbolała głowa, a nie noga. Czy Kate zaczęła boleć głowa? Tak, ją rozbolała głowa, czyli ją zaczęła boleć głowa. Jak można nauczyć się tego języka? Język polski jest taki trudny, pomyślała Kate. Czy Kate pomyślała, że język polski jest bardzo trudny? Tak, ona pomyślała, że język polski jest bardzo trudny. Czy Kate nie wiedziała, jak nauczyć się języka polskiego? Tak, ona powiedziała, jak można nauczyć się tego języka, Czyli ona nie wiedziała, jak nauczyć się języka polskiego Czy Kate myślała, że język polski jest łatwy? Nie, wręcz przeciwnie Ona myślała, że język polski jest bardzo trudny, a nie łatwy Kto myślał, że język polski jest bardzo trudny? Kate, ona myślała, że język polski jest bardzo trudny czy ty myślisz, że język polski jest bardzo trudny? Ja myślę, że język polski jest bardzo łatwy. Codziennie mówię po polsku wiele, wiele godzin. Dlatego dla mnie język polski jest bardzo łatwy. To już koniec historyjek po polsku. Jeśli będziesz ich słuchać wiele, wiele razy, to dla ciebie język polski też będzie bardzo łatwy. Jestem ciekaw, czy język polski jest dla Ciebie łatwy czy trudny. Napisz do mnie maila. Chętnie zaprzyjaźnię się z Tobą i odpowiem na wszystkie pytania. To wszystko na dziś. Trzymaj się. Pa, pa. Moi drodzy, to już koniec dzisiejszego podcastu, koniec historyjki. Jeśli macie chęć, zapraszam Was do kupienia wszystkich stu historyjek. To naprawdę mnóstwo, mnóstwo słuchania. Jeśli naprawdę myślicie o tym, żeby nauczyć się mówić po polsku, to ta metoda jest według mnie bardzo, bardzo skuteczna. Zapraszam Was wszystkich bardzo serdecznie. A jeżeli lubicie moje lekcje, lubicie moje podcasty, a znacie kogoś, kto uczy się również języka polskiego? Proszę, polecajcie moje lekcje, polecajcie moją stronę. Z przyjemnością będę uczył jak najwięcej ludzi, którzy chcą nauczyć się języka polskiego. Tworzymy już bardzo dużą społeczność tutaj. Dostaję od Was mnóstwo maili. Cieszę się bardzo serdecznie, że jest nas coraz więcej. Dziękuję wam bardzo, bardzo serdecznie. I cóż, do usłyszenia następnym razem. Słuchajcie historyjek jak najczęściej, jak najwięcej. To wszystko pomoże wam mówić płynnie po polsku. Coraz szybciej będziecie rozumieli, co ludzie mówią do was. I wy będziecie z łatwością mówić po polsku. Zapraszam was bardzo serdecznie na następne podcasty. Trzymajcie się, do usłyszenia następnym razem. Pa, pa. To był podcast Real Polish. Po więcej informacji zapraszam na realpolish.pl.